Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego Taśma trzecia, ścieżka pierwsza W 1041 roku Jarosław podjął swoją pierwszą wyprawę na Mazowsze zapewne jeszcze bez związku ze sprawą Kazimierza Ten ostatni był dlań przede wszystkim śmiertelnym wrogiem uzurpatora Miecława Miecława zaś uważał Jarosław wówczas za swego najgroźniejszego przeciwnika na zachodniej granicy Zwłaszcza ze względu na jego powiązania z Prusami, Jadźwingami i Litwinami. W ten sposób książę Kijowski stał się drugim protektorem Kazimierza. Przymierze uległo zacieśnieniu. Za małżeństwem księcia polskiego z Dobroniego, któremu towarzyszył zwrot 800 brańców ruskich spośród porwanych przez Chrobrego w 2018 roku, poszło wydanie siostry Kazimierza Gertrudy za Izasława, syna Jarosławowego. Jednoczesny atak Kazimierza i Jarosława na Mazowsze w 1047 roku doprowadził do katastrofy Miecława. Władca Mazowsza, nie doczekawszy posiłków pomorzan, poległ w walce z Kazimierzem. Ten ostatni zadał klęskę również jego pomorskim sprzymierzeńcom. W ślad za tym nastąpiło zapewne przywrócenie władzy Piastów nad wschodnią częścią Pomorza. Groźba rozbicia państwa piastowskiego i podważenia władzy dynastii została odwrócona. Czterech synów, jakich Dobroniega urodziła małżonkowi, gwarantowało kontynuację rodu. Znacznie trudniejsze były rewindykacje na zachodzie. Tu był Kazimierz całkowicie zależny od poparcia swego pierwszego protektora Henryka III. Uznawał więc jego zwierzchnictwo. Pojawiał się na zjazdach książąt niemieckich, poddawał arbitrażowi cesarza swój spór z Brzetysławem. Ale Henryk nie popierał Kazimierza tak bezwzględnie jak Jarosław. Skoro Czechy zostały złamane, a Brzetysław upokorzony, nie leżało w interesie cesarza dalsze wzmacnianie Polski. też pozostawił on w układzie ratysbońskim Śląsk przy Czechach. W 1046 roku w Merseburgu Kazimierz stale walczący o pełną rewindykację dziedzictwa spotkał się w obliczu cesarza ze swymi przeciwnikami. Brzetysławem Czeskim i Siemysłem, czy Siemiosiłem, Księciem Pomorskim, ale spotkało go rozczarowanie. Cesarz nakazał zostać każdemu przy swym stanie posiadania. Mimo pozornej uległości wobec cesarza, Kazimierz nie zrezygnował z realizacji własnych celów politycznych. Trzeźwo oceniający swe możliwości, gotów zawsze pokornie przyjąć cesarskie upomnienia, pojawić się z darami na dworze Henryka, by zyskać przebaczenie, pilnie jednak wypatrywał możliwości wzmocnienia swego stanowiska. Ród jego matki awansował. Wuj Kazimierza Herman był arcybiskupem Kolońskim i arcykanclerzem Błoch. Brat cioteczny Konrad został księciem bawarskim. Z ich pomocą Kazimierz ponownie tworzył w Niemczech grupę zaprzyjaźnionych książąt, gotowych interweniować na jego rzecz u cesarza. Nie wiemy, co ułatwiło mu zdobycie Śląska w 1050 roku. Zapewne jakiś bunt miejscowej ludności utrudnił Brzetysławowi obronę świeżej zdobyczy. Cesarz zawrzał gniewem na niedawnego pupila i zaczął gotować przeciw niemu wyprawę wojenną, ale choroba opóźniła tę akcję. Tymczasem Kazimierz postarał się osobistym stawiennictwem w Goslarze i oznakami posłuszeństwa ułatwić cesarzowi przychylne dla siebie załatwienie sprawy. Wiedział, że Henryk zawikłany w wojny na Węgrzech nie może w pełni decydować o rozwoju wypadków. W roku 1051 Polacy nie tylko wspierali cesarza podczas nieszczęśliwej kampanii węgierskiej, ale przyczynili się do ocalenia jego wojska, osłaniając wraz z Sasami i Burgundczykami przeprawę. W Kedlinburgu w 1054 roku Henryk rozstrzygnął po Salomonowemu spór polsko-czeski. Śląsk pozostać miał przy Polsce, ale książęta czescy mieli zeń otrzymywać 500 grzywien srebra i 30 złota rocznie. Decyzja ta, niezadowalająca żadnej ze stron, otwierała pole do stałego powaśnienia obu krajów i do powtarzających się cesarskich interwencji. A jednak dzięki Kazimierzowi Śląsk został połączony z resztą Polski, co zadecydowało o jego obliczu etnicznym. W tym bowiem czasie kształtowały się już zasadnicze różnice między polskim a czeskim obszarem językowym, których granice pokrywały się z zasięgiem państw Piastów i Przemyślidów. Najważniejszym chyba ciosem zadanym Polsce przez Brzetysława było złupienie gniezna i wywiezienie relikwii św. Wojciecha. Duchowieństwo polskie interweniowało wprawdzie w Rzymie i zarzuty stawiane Czechom dopomogły do unicestwienia starań o metropolię w Pradze. Zadecydowały jednak o tym wpływy cesarza, który nie chciał kościelnego usamodzielnienia Czech. Jednocześnie niemieckie czynniki kościelne, nie bez przychylnego stanowiska Henryka III, utrudniały odbudowę kościoła polskiego. Papież zatwierdził sfałszowany przywilej fundacyjny arcybiskupstwa magdeburskiego, w którym wśród podporządkowanych mu biskupstw wymieniono poznań. Starania o restytucję arcybiskupstwa gnieźnieńskiego nie zostały za czasów Kazimierza uwieńczone powodzeniem. Jeżeli mimo to chrześcijaństwo w Polsce zaczęło podnosić się z gruzów, i to nie pod egidą arcybiskupów magdeburskich, zawdzięcza to osobistym stosunkom Kazimierza i jego zręczności politycznej na tym polu. Niestrudzonym pomocnikiem księcia był tu wuj Herman z kolonii. Wdzięczność dlań Kazimierza znalazła wyraz w ochrzczeniu jego imieniem młodszego syna Władysława. Herman przysyłał do Polski nie tylko sprzęt liturgiczny, księgi i duchownych, także mnichów pochodzenia iryjskiego, którzy obsadzili kapitułę krakowską, a następnie stworzyli zaczątek konwentu klasztoru tynieckiego. Jak sądził Władysław Abraham, Herman wyświęcał również biskupów dla Polski. Dzięki temu Kraków i Wrocław już w okresie Kazimierza Odnowiciela miały katedry z biskupami i kapitułą. Z pomocą wuja Kazimierz zrobił również pierwsze kroki do odbudowy metropolii drogą okrężną. Zachowała się mianowicie wiadomość, że biskup krakowski Aaron otrzymał w kolonii od papieża Paliusz oznakę godności arcybiskupiej. Nad tą zagadką do dziś głowią się historycy. Być może było to osobiste wyróżnienie Aarona. Być może Kazimierz chciał związać polską metropolię ze swą nową stolicą. Gniezno bez reliki św. Wojciecha straciło bowiem dawne znaczenie. Kazimierz miał też według Galla Mnożyć zgromadzenia mnichów i świętych dziewic Ostatnio Gerard Labuda skłonny jest jemu właśnie przypisać fundację klasztorów w Tyńcu, Mogilnie i Lubiniu Przez większość historyków wiązanych dopiero z Bolesławem Szczodrym Ogólnikowe zdanie Galla nie może uchodzić tu oczywiście za przekonujący dowód Warto przypomnieć natomiast, że tradycja lubiąska wiązała początki tamtejszego klasztoru benedyktyńskiego właśnie z Kazimierzem. Jeszcze mniej niż o kościelnej działalności odnowicielskiej Kazimierza wiemy o jego rekonstrukcji struktury państwa. W zasadzie Kazimierz nawiązał do systemu stworzonego przez pierwszych piastów, odtwarzając sieć grodów, ośrodków administracji, przywracając wybieranie danin i powinności. Nie można wątpić, że bunt ludowy został krwawo stłumiony, a jego uczestnicy, o ile wyszli z życiem z akcji pacyfikacji, bywali często obracani w niewolnych. Wojny domowe na równi z najazdami sąsiadów i akcją represyjną spowodowały zniszczenia i wyludnienie kraju, na które narzekał jeszcze Gal Anonim. Do przeszłości należała potęga militarna. Kazimierz nie odbudował już drużyny w dawnych rozmiarach. Jego wojsko opierało się już zapewne na obowiązku służby osadzonych na ziemi wojów, z których każdy sam się musiał wyekwipować. System ten był znacznie zdrowszy ekonomicznie i nie zmuszał do ciągłego podejmowania wojen zaczepnych gwoli pełnego wykorzystania kosztownej drużyny. Znaczna część dawnych możnych musiała wyginąć w walkach wewnętrznych. Najpotężniejsi Skompromitowani buntem przeciw dynastii, zostali zapewne wytępieni. Toteż otoczenie Kazimierza musieli w znacznej mierze stanowić nowi ludzie. Część ich przybyła z nim z zagranicy. Część awansowała spośród zwykłych wojów. Jeden taki przykład zanotował Gal. Autorytet księcia, wspieranego przez ludzi, którzy mu wszystko zawdzięczali, mógł więc ponownie wzrosnąć i umocnić się na kilkadziesięcioleci. Kazimierz umarł młodo, 28 listopada 1058 roku, przeżywszy 42 lata. Zasługi jego dla utrzymania państwa polskiego, jego całości i indywidualności są niepodważalne. Pod wieloma względami przypomina swego pradziada Mieszka I. Trzeźwą kalkulacją polityczną, dostosowaniem celów do aktualnych możliwości, wysuwaniem realnych osiągnięć przed spektakularne wyczyny i blask wspaniałych gestów. Na zbudowanym przez ojca mocnym fundamencie mógł się później Bolesław Szczodry pokusić o ponowne wkroczenie na arenę polityki europejskiej, a także o przywrócenie Korony Królewskiej. Aleksander Gejsztor, Bolesław II Szczodry W przydomkach królewskich i książęcych zawiera się znaczna miara oceny, swoista synteza poglądów na rządy i cechy osobiste władcy, który w opinii potomnych a czasem już współczesnych nie powinien zadowalać się tylko liczbą porządkową stawianą przy jego imieniu jeśli powtarzało się ono w dynastii króla Bolesława drugiego z rzędu władcę polskiego tego imienia już w następnym pokoleniu nazwano Szczodrym, Largus jak po łacinie przekazał nam to Gal Anonim wypowiedziano wprawdzie sugestię że to nie przydomek lecz drugie jego imię jakoby od świętego Largusa męczennika rzymskiego Domysł ten wykracza jednak poza prawdopodobieństwo i składnie zdania gallowego. Drugie określenie spod pióra tego kronikarza wojowniczy, belikosus i trzecie śmiały, audax, prowadzą do cech wojennych. Dopiero w XIV wieku pojawił się przy imieniu Bolesława przydomek Eferus, co odpowiada groźnemu czy wściekłemu. Widać w tym wszystkim różnice osądu pokoleń. Najbliższe przechowywały wcale przychylną opinię możnych i rycerzy, w których oczach szczodrobliwość, wielki gest pański, były przymiotem wzorowego władcy, podobnie jak dzielność bojowa. Znacznie później, po kanonizacji św. Stanisława, powstał, ale nie utrwalił się epitet ujemny. Roczniki polskie wybrnęły przez dodanie Bolesławowi liczebnika sekundus, to znaczy drugi pochrobrym, a przed trzecim krzywoustym. Bolesław Kazimierzowic był jak ci inni dwaj Bolesławowie państwa polskiego żywym symbolem, ale też indywidualnością, o której stosunkowo dużo można dowiedzieć się z przekazów źródłowych. Czy istnieje więc szansa jego realistycznego portretu? Zapewne jak w każdym przedstawieniu plastycznym zależy to zarówno od malarza jak od odbiorców, którzy różne już zgłaszali życzenia. Król tyran i król szermierz idei państwowej, król psychopata i król z narodowego dramatu walki o rząd polskich dusz. Oto narysowane już wizerunki Szczodrego. Spróbujmy poznać składniki biograficzne istniejącego wyobrażenia, tak silnie skontrastowanego, że jak pisał jeden z monografistów króla Tadeusz Grudziński, historyk przystępować doń musi ostrożnie i nieomal nieufnie. Szczodry przyszedł na świat najwcześniej w roku 1040, po powrocie swego ojca odnowiciela do kraju, z małżeństwa zawartego z politycznego rozsądku z Dobroniego, ponoć córką Włodzimierza Ruskiego. Ale byłoby to tak późne potomstwo, że przypuszczać raczej można, iż matka Bolesława była córką Jarosława, syna Włodzimierza. Jeżeli poszukiwać w rodowodzie Bolesława właściwości dziedzicznych, które miałyby się przyczynić do ukształtowania jego cech osobowych, to tak ze strony ojca, jak matki, nie brakowało wśród jego przodków w linii prostej ludzi wybitnych i uzdolnionych. Poczet władców polskich z chrobrym i dwoma mieszkami, rodzina ezonidów lotaryńskich, przemyślidzi czescy, obaj ottonowie pierwszy i drugi: Włodzimierz, Światosław, Igor, Olga. Ludzie to na świeczniku ówczesnego kręgu władców, polityków i dowódców. Różni na pewno charakterem, a podobnie wychowaniem i zaprawą do rządów osobistych, sposobem ich sprawowania, charyzmą dynastyczną stawiającą ich ponad społeczeństwem. Dynastię polską obowiązywał w XI wieku światły model kształcenia synów. Zarówno dziad Mieszko jak ojciec Kazimierz i siostra ojca Gertruda znali pismo i łacinę, a matka Dobroniega na pewno szła za rusko-bizantyńskim wzorem oświaty. Nie wątpić, że jej synowie otrzymali rudymenty piśmiennicze i biegłość w paru językach obcych, aczkolwiek dominowało ćwiczenie wojskowe i łowieckie, które w tej epoce trzeba łączyć w jedno, a także uczestniczenie od najwcześniejszej młodości w wiecu książęcym z rokowaniami z obcymi w podróżującym zarządzie rozległego kraju. Pod kierownictwem ojca starczyło na to lat niewiele. Zmarł on w roku 1058, matka zaś przeżyła syna. Na ostatnie lata rządów ojca przypadło odzyskanie przezeń Śląska, dokonane mieczem i dyplomacją, a także kontynuowanie odbudowy władzy monarszej we wszystkich jej ówczesnych przejawach. Następca nie pamięta, ile trudu kosztowało budowniczego gmachu jego wzniesienie. Pragnie go używać nieraz ponad możliwości. Tak było z Bolesławem Chrobrym, tak również było z następcą Kazimierza Bolesławem Śmiałym, napisał Gerard Labuda. Sąd to surowy i nie we wszystkim da się utrzymać. Zapewne było tak jak z Chrobrym, który zresztą obejmował rządy w pełni dojrzałości, podczas gdy Szczodry kończył w podobnej chwili lat osiemnaście. Swoisty bunt pokoleniowy przeciw indywidualności ojca i jego ludziom, chęć zmiany tonu lub jego natężenia, wykazanie przedsiębiorczości tam, gdzie doświadczenie poprzednika nakazywało kunktatorstwo i grę pozorów. Obu Bolesławów wiele różniło od osobowości ich rodzicieli, co owemu kompleksowi ojca mogło nadawać znamie przekory. Ale nie przesadzajmy w możliwościach radykalnych zmian w celach, a nawet w środkach działania założonych niejako sytuacją geohistoryczną, stanem społeczeństwa i aparatu władzy. Poczynania Szczodrego, jak się okaże, były raczej ciągiem dalszym ojcowskiego dzieła restytucji obszaru państwowego i jego organizacji wewnętrznej, systemu żywotnych sojuszów i rangi Polski w Europie. Tyle, że cięciwa napinana do granic możliwości Zachrobrego pękła dopiero za jego następcy, podczas gdy Szczodremu wypadło już za swego życia ponieść wszelkie konsekwencje życia zbyt pełną piersią. Przypomnijmy, że obszar państwa w chwili zgonu Kazimierza Odnowiciela obejmował części podstawowe krakowską i gnieźnieńską wraz z Mazowszem, oraz Śląsk obciążony dotkliwym trybutem na rzecz Czech. Odpadły bezpowrotnie różne marchie chorobrego, raczej dependencje zewnętrzne. Zwierzchność Polska nad Pomorzem, zapewne tylko Gdańskim, nosiła charakter luźny, zobowiązując je do daniny i pomocy wojskowej. Cenną zdobyczą dyplomatyczną po ojcu były alianse z Rusią i Węgrami, natomiast problemem otwartym pozostawał stosunek do Czech i do cesarstwa. O sprawach wewnętrznych mało wiadomo. Zapewne odnowiciel podniósł z gruzów najważniejsze grody, przywrócił więzy zależności chłopów. Opierał się na starym możnowładstwie, ale i wprowadzał do zarządu ludzi nowych, a dla nich zasłużonych. Myślał o odbudowie sieci kościelnej, ale tylko ją rozpoczął. Następca i jego doradcy podjęli się przyspieszenia rozwojowego, widząc główną swą szansę w aktywnej polityce zagranicznej, do której potrzebna była siła zbrojna i sprawny aparat władzy. Przez 20 lat powodzenia osiągnięto niemało, a ich dziedzictwem wewnętrznym będzie żyło jeszcze parę pokoleń piastowskich. Twardym prawem książęcym, regulującym ład publiczny i eksploatację ludności, organizacją kościelną uzupełniającą ówczesną państwowość, systemem monetarnym, który w miejsce poprzednich prestiżowych emisji od lat 60. XI wieku zapewnił rynkom lokalnym dość obfity własny pieniądz srebrny. Pierwszym manewrem zbrojno-dyplomatycznym Bolesława stało się oskrzydlenie Czech przy pomocy interwencji na rzecz pretendenta do tronu węgierskiego, wrogo widzianego przez cesarstwo, i dywersji na Hradec, gdzie nadmiar ambicji i próżność oraz lekkomyślny upór księcia polskiego naraził go na porażkę i utratę posiłków pomorskich tak oceniano po latach debiut Bolesława, który zdoła potem mądrością, jak pisze Gal naprawić szkody istotnie wykazał giętkość przyjmując na swój dwór pretendenta czeskiego potem wydając swoją siostrę za prawowitego księcia czeskiego Wratysława co nie mogło zresztą ułożyć na stałe stosunków zaprzestanie opłaty daniny ze Śląska i grawitowanie Czech w orbicie cesarskiej stwarzały tu stałe zaognienie Sprzyjało to umacnianiu więzów z Węgrami, gdzie Bolesław konsekwentnie wspierał kolejnych antyniemieckich pretendentów, gościł ich u siebie, domagał się ich zaopatrzenia na Węgrzech i dwukrotnie wspomógł ich w osiągnięciu tronu. Założenie tego rygla polsko-węgierskiego to na pewno świadectwo owej mądrości. Natomiast szkoda pomorska nie została zapewne całkiem naprawiona, acz horyzont bałtycki nie był Bolesławowi obcy, skoro w najeździe duńskim na Anglię w roku 1069 brały udział posiłki polskie, czyżby przez Pomorze. Wobec Rusi, gdzie po śmierci Jarosława rozpoczynał się okres dzielnicowy pełen zatargów wewnętrznych, starć i walk prowadzonych własnymi siłami książąt i przy pomocy posiłków z zewnątrz, polityka polska kontynuowała to, co można by nazwać sojuszami selekcyjnymi. Właśnie na Rusi poszukał sobie Bolesław Żony. Dał u siebie schronienie pretendentowi do tronu kijowskiego Izjasławowi, żonatemu temu z córką Mieszka II i wprowadził go do Kijowa w roku 1069. Przyjął go po paru latach jako ponownego wygnańca, ale uznał jego następcę Światosława za cenę nie tylko jego neutralności w konflikcie polsko-niemieckim, ale i posiłków zbrojnych, odsuwając widmo porozumienia, które za Jarosława i Konrada II tak zaważyło na losach państwa za Bolesławowego dziada warunkiem sojuszu było także jak to pisze latopis pokazanie drogi od siebie Izjasławowi któremu Bolesław zabrał skarby acz nie wszystkie skoro niezmierzone bogactwa w naczyniach złotych i srebrnych i drogocennych szatach zaimponowały na dworze niemieckim gdzie Izjasław poszukał pomocy nadaremnie wobec uwikłania się Henryka IV w wojnę domową i konflikt z papiestwem Książę Ruski zwrócił się przeto o nią do Grzegorza VII, który zażądał od sprzymierzonego ze sobą Bolesława, zwrotu skarbów i wprowadzenia petenta na tron. Sprzeczność interesów polskich i papieskich była tak oczywista, że życzenie to pozostało przez dwa lata bez odpowiedzi. Alians ze Światosławem przynosił obopólne korzyści aż do śmierci sojusznika ruskiego. W nowej sytuacji, nie licząc z nieznanych nam względów na następcę, który objął Kijów, Bolesław zdecydował się wprowadzać tam latem 1077 roku Izjasława, co odbyło się bez przelewu krwi, wciągając jednak króla polskiego w złożone sprawy ruskie, który musiał poświęcić wiele uwagi w czasie dłuższego tam pobytu, bodaj do drugiej połowy 1078 roku. Izjasław napotkał na opory można domyśleć się, że króla nęciła wysoka cena płacona mu za niezbędną pomoc. Ta co najmniej roczna nieobecność władcy w kraju, w epoce gdy osobiste sprawowanie zarządu i sądownictwa wiele ważyło na autorytecie monarszym, okazała się dla niego w skutkach prawdziwie fatalna. Nadciągała burza tym bardziej niespodziewana, że lata 70. przyniosły szczodremu kulminację sukcesu splecionego z nici zewnętrznych i krajowych – Główne zagadnienie stojące przed politykami polskimi między X a XII wiekiem, jak ułożyć stosunki polsko-niemieckie, zbliżyło się w korzystnych okolicznościach do rozwiązania, w myśl koncepcji pełnej niezawisłości, idei dawnej wolności Polski, jak to widziały dzięki także szczodremu następne po nim pokolenia. Z początku Bolesław wszedł drogą wytkniętą przez doświadczenia ojca. Stąd paktowanie póki można z potęgą cesarstwa, uznawanie jego roszczeń protokolarno-sojuszniczych, a więc lenniczych, jak to było przyjęte w Europejskim Układzie Stosunków Międzynarodowych, żeby wspomnieć tylko hołdowanie króla angielskiego jako księcia normandzkiego królowi francuskiemu i wieniec państw wokół cesarstwa, które z różnym powodzeniem narzucało im nierówne przymierza. Na zjeździe w Miśni w roku 1071 król niemiecki Henryk IV Rozsądzał jeszcze spory między książętami polskim i czeskim, ale w rok później Bolesław najechał znów zbrojnie w Wratysława, zrywając w ten sposób stosunki z Henrykiem, uwikłanym w kłopoty wewnątrz swego państwa. Wielka wyprawa karna króla niemieckiego w roku 1073 nie zebrała się, ponieważ panowie Sascy przeszli do otwartego buntu, co nie tylko oddaliło groźbę wojny, ale pozwoliło Bolesławowi na podjęcie ofensywy dyplomatycznej. W konflikcie potęg uniwersalnych interesy polskie związały się z papiestwem, którego włodarz od daty swego wstąpienia na stolicę apostolską umiejętnie wykuwał ogniwa koalicji, usiłując ją tworzyć z państw wciągniętych pod protektorat św. Piotra od Skandynawii po Sycylię. Inicjatywę Grzegorza VII podjęto w Krakowie tym chętniej, że zbiegła się z otwartym konfliktem polsko-niemieckim i z poparciem papieskim dla polskiego sojusznika węgierskiego, co prawda rychło dwuznacznym, bo papież spróbował i karty jego przeciwnika. Ostateczne rozwiązanie przyszło z ręki Bolesława, który w roku 1077 wprowadził za zgodą panów węgierskich brata swego sprzymierzeńca. Ścisłe związki podległości połączyły z papiestwem Chorwację i czarnogórską Zetę, których władcy uzyskali od Grzegorza VII korony królewskie. Następnym ogniwem miała być Ruś, z którą po raz pierwszy wtedy związano mrzonkę rzymską jej podporządkowania kościelnego, a to przez pomysł poparcia Izjasława na tron w Kijowie z protekcją św. Piotra, a rękami Bolesława. Wspomniano wyżej koleje tego projektu, który urzeczywistnił się najpewniej już bez udziału papieskiego. Kolejne ogniwo które brano w Rzymie pod uwagę, czeskie, pękło w konflikcie z Henrykiem IV. Wratysław pozostał jego wiernym sojusznikiem. Mocnym członem systemu miała być Polska, której władca zachowywał w swojej polityce samodzielność decyzji, żywiąc nadzieję wykorzystania dla spraw swego państwa przychylności papieskiej. Obok sprawy niemieckiej, która straciła na swojej ostrości wobec kolejnych trudności króla niemieckiego, Życzliwość Rzymu była szczodremu potrzebna przede wszystkim do urządzenia spraw kościelnych. Przybyli na wiosnę 1075 roku legaci papiescy, odbudowali metropolię polską zachwianą po katastrofie lat 30 i częściowo tylko odnowioną przez Kazimierza. W szczególności wydaje się, że Związek Metropolitalny Biskupów Polskich uległ rozluźnieniu. Wiemy z listu papieskiego, że polscy biskupi uzyskiwali ordynację gdzie indziej, co godziło w same podstawy niezależności polskiego kościoła państwowego. Już w roku 1064 Szczodry odbudował Katedrę Gnieźnieńską. Niewiele lat później przystąpił do fundacji odnowa opactw benedyktyńskich, być może z zamierzeniem, aby utworzyć po jednym w każdej diecezji. Tak powstały Mogilno, Tyniec i Lubin, opactwa na Grodzie Wrocławskim i może już Płockim. Wreszcie w roku 1075 umocniono arcybiskupstwo w Gnieźnie z podległymi mu diecezjami – krakowską, wrocławską, poznańską i nowo założoną płocką. Utrwalono zarówno ich fundament prawno-kanoniczny jak uposażenie. Wbrew ponawianym domysłom o współistnieniu obrządku słowiańskiego był to kościół wyłącznie łaciński. Na Boże Narodzenie 1076 roku Bolesław koronował się, zapewne w Gnieźnie, w obecności aż piętnastu polskich i obcych biskupów. Pomazał go na króla i włożył koronę arcybiskup, odnawiając rytuał zastosowany już do dziada i pradziada, a który czerpał swe formuły z porządku koronacyjnego wszystkich królów europejskich X i XI wieku, dążących tą drogą do sakralizacji swej władzy. Gniewowi kronikarza niemieckiego, który ocenił to jako czyn dokonany na hańbę państwa niemieckiego, wbrew prawu i sprawiedliwości, towarzyszyło w Polsce poczucie siły władcy i państwa w konfrontacji z cesarstwem. Źródła milczą o przyzwoleniu papieskim. Wynikać ono wydaje się z kontekstu zdarzeń i wielkiej polityki, choć nie musi płynąć z oblacji, czyli podporządkowania się opiece św. Piotra, jak to bywało z innymi królami z łaski Grzegorza VII bo na to nie ma dowodów. Król Bolesław stanął u szczytu i gdyby, jak to zdarzyło się jego pradziadowi, na tym zamknął swe panowanie, przeszłoby ono do pamięci narodowej jako pochód triumfalny polityka i wodza. Następne lata rządów, a potem wygnania, wytworzyły krótki i pełen tragizmu drugi okres życia królewskiego. Kraj po koronacji wydawał się trzymany silną ręką. Zaopatrzenie o rok młodszego brata Władysława Hermana na Mazowszu pozostawało pod sprawną kontrolą królewską. Wspomniana interwencja na Węgrzech w roku 1077 wyniosła tam prawdziwie zaprzyjaźnionego i wychowanego w Polsce prawie Polaka, jak pisze o nim Gal, Władysława, syna Beli I i Królewny Polskiej. Wyprawa tegoż roku na Ruś z Izjasławem zapowiadała się jako jeszcze jedno zwycięstwo, z którego prestiż i zyski miały opromienić Bolesława i jego drużynę. A liści, jak napisało o tym moralistyczne pióro mistrza Wincentego, odtąd oliwka zamienia się w dziczkę, a miód w piołun. Analiza przebiegu katastrofy Bolesława wraz ze śmiercią biskupa krakowskiego Stanisława i zegnaniem władcy na Węgry oraz przyczyn i skutków tych zdarzeń aż do dalszych losów zatraconej korony zajmuje uwagę historyków od Galla Anonima i Kadłubka przez Tadeusza Czackiego i Joachima Lelewela do Tadeusza Wojciechowskiego i Gerarda Labudy, a rozbieżności ocen towarzyszy rzecz jasna różnorodność uruchamianej faktografii, źródłoznawstwa i wiedzy o zjawiskach społecznych czerpanej spoza źródeł. Pasjonujące to lektury. Jak napisał w swoim szkicu Antoni Gołubiew, w świadomości i w odczuciach społecznych pradawny konflikt sprzed dziewięciu wieków jest tak żywy, że rozstrzygnięcie go zostałoby powitane jako aktualna sensacja. Czy jest na to szansa inna niż ciągle wyczekiwane nowe źródła? Czy sprawa pozostaje nadal otwarta, to znaczy wypełniona sprzecznymi sądami? Poczet królów i książąt polskich. Taśma trzecia, koniec pierwszej ścieżki.